Złapało ciszę, dobra, teraz jeszcze kilka sekund ciszy i zaczynamy już normalnie Bo to na początku było dla tego, dla Adobe Audition, żeby mogło mieć profil ciszy jak coś Tak? Wszystko ustawione?

Właśnie chciałem odczekać kilka sekund ciszy, ale. Dobra. To. <dobra> nie. To już mamy nietypowe wejście. Witam wszystkich serdecznie w najnowszym odcinku KOPów, które pojawiają się na kanale JabsPam. Tak naprawdę nie pojawiły się jeszcze ani razu, ponieważ nie miałem neta, żeby wrzucić odcinka o Toki Denie, ale w końcu się pojawi. Mam na imię Jacek Kaleta. Moim Państwa gośćmi są Daniel Czarnecki. I Piotr Ziental.

Tym razem zaczniemy już tak na dobre, nie tak jak było w poprzednim odcinku, gdzie wszystko było luźne, gdzie się nie przedstawiliśmy i tak dalej, i tak dalej, więc zaczniemy od przedstawienia. Danielu, powiedz nam coś o sobie. Wszystko było w rozpisce.

Ale spoiler zrobiłeś. Okładka i tytuł nas nie zdradziła, a ty dopiero to zrobiłeś. No dobra, coś jeszcze chcesz dodać? Piotrze, twoja kolej. Produkuj się.

Nie można im dać spokoju. No ale co? mi ci aż tak bardzo nie podobał, czy co?

W końcu druga osoba, która w ogóle myśli tak samo jak ja, bo zwyczaj do tej pory spotykałem kogoś, kto albo totalnie nienawidził Wiedźmina, albo totalnie go ubóstwiał. A ja też jestem tak jak ty pomiędzy, że ta gra jest prawdopodobnie bardzo dobra, o ile nie super, ale nie jest Mesjaszem, na którego wszyscy czekali. A ty Danielu jak sądzisz?

Mm-hmm. <laughs> <laughs>

Powiem wam tak, moja dziewczyna ma plan przejścia Wiedźmiu na trójkę, ale przed tym stwierdziła, że sobie przejdzie na dwójkę. I teraz jest ten motyw z pijanym trolem, który jest mega dobry. To. Piotrze, bo ty grałeś w na dwójkę. Ooo...

słabią klonie Neverwintera.

ale grać w podstawową wersję, czy taką rozszerzoną? to en Enhanced Edis Edition bo podobno wersja rozszerzona dużo zmienia już nawet nie chodzi tylko o sam ten ekwipunek i jak możemy nim zarządzać ale też trochę podobno walkę zmienia <grym zainteresować> ja tą grę tak w ogóle kupiłem dwa razy nawet

z tego co pamiętam, raz kupiłem normalnie na Steamie, ponieważ dziewczyna chciała zagrać, a drugi raz kupiłem normalnie tam w Medecz, na w Empiku, bo były pudzle z nagą Trees. I po prostu musiałem je mieć. I do tej pory są niezłożone przez głupie poduszki. No dobra, to na sam koniec takie moje rozgrzewki. Powiedzcie mi coś jeszcze. Co sądzicie o tym całym zamieszaniu odnośnie Wiedźmina i w ogóle Andrzeja Sapkowskiego, które wynikło w ostatnich dniach? <grych>

Yay.

To jest taki nasz, nasz pisarski hołdys po prostu, nie? Gdyby nie gry Techlandu, on, on by miałby policera i w ogóle. No dobra, nie będziemy się już pastwić na naszym ukochanym autorem Andrzejem Sapkowskim, Pomijemy już Wiedźmina. Panowie, my wiemy po co się tu zebraliśmy, ale nasi słuchacze nie wiedzą, więc ence pęce w której ręce? Piotrze, powiedz nam o czym będziemy rozmawiać.

No właśnie, ja mam problem, ponieważ to jest tak samo, jak ze słowem Tarzan. Po polsku można mówić Tarzan, tak? No bo... Tak to się pisze, tak? No ja znam wiele osób, które mówią Tarzan. Ej, to jest zgodnie w ogóle? <laughs> Ej, ale to jest... Ale to jest totalnie zgodne z tym, co obowiązuje w naszym kraju. Masz powiedzieć Tarzan. No bo masz R, masz Z, no to możesz to połączyć i masz wtedy Tarzan, tak? Tak samo, jak nie musisz mówić Lerwa

Masz powiedzieć Leroy Merlin, no bo tak jest napisane, no nie? Albo Castorama, czy jakieś inne bricomany, nie? <grywy> tak czy siak, ja na pewno nie mówię nioch", bo to nam się kojarzy wiecie z czym. Oryginalnie? Tak, orygin No, ale nie, tak naprawdę oryginalnie powinno być Nio. Nio. Tak.

W blogu i w samej grze. Dokładnie.

tu sami swoje, Też się nie znamy, dlatego się wypowiadamy. Musiałbym spojrzeć tak naprawdę, bo jak tak patrzę na, nasze, ten, na nasz polski taki zapis, taki, no nie wiem jak to ładnie nazwać, romadzi, to tutaj mo, widzę trzy literki, tak? Widzę Ni, widzę O i widzę H.

Tak coś jak, może nazywajmy to... Nie wiem... Hmm, nie możemy nazywać tego klonem Pewnych dwóch gier, bo to na pewno nie jest klon Ale mów na to Nio, Nio. Co wy na to? Bez H Jak w Django Y jest nie ma Dokładnie, jak w Django Dobra Mamy postanowione, będziemy mówić o Nioh Jest to gra studia Ninja Theory, z tego co pamiętam Którą wydaje Tecmo Koei Czy coś mi się pomyliło? Twór. Tak

Team Ninja, a <grych> Tak, tak, mój błąd. No, z tym Heavenly Sword to bym raczej nie przesadzał, że jest świetny, ale no. Zobaczymy Hellblade. Mega spoko, 6 na 10. <grych> Cytując preza, tak.

Tak czy siak, będziemy mówić o NIO i Danielu teraz nam po, postaraj się powiedzieć czym jest NIO.

A macie też to wrażenie, że ta gra jest czymś, czym powinno być? Na przykład, nie wiem, piąta część muszy albo najnowsza część Ninja Gaiden? No, tutaj jest podobnie. Tam styl walki jest w sumie nawet trochę podobny. Też jest, jest szybki, ale nie jest za szybki, tak? Rozwój postaci.

Ksa

Stop, sorry, że ci przerwę. Jakie mniej rzeczy jest tutaj, a, a jest więcej? <grych> czego im więcej ciebie, im więcej czego, tym mniej? O, tak. <grych>

No nie, ale na przykład y, po zabiciu pierwszego Mówię to na podstawie pierwszej bety, tak? Po zabiciu tego wielkiego... Alfy, tak Po zabiciu tego wielkiego demona tym całym domku na samej górze

szło się do tego portu i tam już praktycznie mogłeś wszystkich wyciąć z łuku bez problemu i sobie dojść do kolejnego ołtarzyka bo się dało, bez problemu no dobra

Ale spójrzcie na to tak, są ludzie, którzy przechodzili Soulsy używając tylko przedmiotów z inwentarza typu noże i tak dalej, więc po premierze Nioh coś czuję, że możemy się spodziewać podobnych rzeczy. <gryzanie> Albo z chochlą. Dla mnie, dla mnie mistrzem jest typ, który przeszedł w ogóle nago z chochlą na pierwszym poziomie, to jest po prostu coś niesamowitego.

Tak. Słuchaj, nieraz w trójce nawiedził typ z chochlą, to ja po prostu padłem na ziemi i prosiłem o przebaczenie, nie? Nawet nie miałem co podejmować walki, bo jak widzisz kogoś z chochlą nago, to już, pff, już jesteś przegrany, jeszcze o tym nie wiesz.

Ojej. To jest masakra. Dlatego nie ma co oceniać po wyglądzie. No, no nie. A propos wyglądu. Jak już tak płynnie

przypadkiem przeszedłem. Co sądzicie o tej opcji, którą dodali twórcy, czyli że możemy odpalić grę na przykład w, nie wiem, przykład taki będzie, 720p, ale w 60 FPS albo w 1080p, ale tylko w 30.

Piotrze? A? Przepraszam.

Mm-hmm. <laughs>

Szczęśliwy strzał. Nadal no nie Na 60.

To nie jest Blighttown. Nie, no w Trójce się postarali, nie ma już takich rzeczy. W końcu zmienili silnik, z tego co pamiętam. <głosy>

No dobra, ale na przykład nie wolelibyście, żeby twórcy postawili na czymś pomiędzy, że na przykład, dobra, wkasujemy jedną i drugą opcję i staramy się tak dopracować nasz tytuł, żeby chodził na przykład, nie wiem, w 900p, które potem telewizor będzie skalował do 1080, ale żeby było na przykład stałe 30 fpsów i na przykład, stałe 30 fpsów, ale za to bardziej na przykład dopracowane te wszystkie tła, te wszystkie trawy, nie trawy, odpowiednia ilość drzew,

Ja nie, mam nie miałem żadnych problemów z poprzednią betą znaczy z alfą nie chrupała ani nic tak no nie, i e -E -E zdechło na całego to już niestety to był końc mojej zabawy z tym, więc no no no

Ale nie macie wrażenia, że po prostu ktoś będzie mówił, że ta gra jest po prostu ohydna? Bo on woli grać w 60, a dostaje wtedy 720p? Ej, no, weź Ej, no... Ej, ej, ej... Ej... Co to za herezja tutaj pada właśnie?

I Souls'y były piękne i Nio' było piękne, tak naprawdę. Przypomnijcie sobie... A. No dobra. No oni w ogóle mieli problemy z Souls'ami przez pierwsze trzy części, ale... Potem Bloodborne, potem Dark Souls 3. Ej, ej, ej! Ej, ej!

Demony, Demon Souls to jest jedynka, potem było Dark Souls, trzy części, jeszcze był Bloodborne, dlatego Bloodborne i Dark Souls 3 są właśnie mega piękne pod względem stylu jak i grafiki, czyli tego całego wykonania, tej szczegółowości. Ale poza tym przypomnijcie sobie pierwszy raz, gdy zabiliście tego czerwonego demona, gdzie już praktycznie poziom trudności gry umierał tak samo jak AI u mnie w becie, tu w walfie, wychodzicie, widzicie tą wioskę zaraz rybacką i ja po prostu miałem takie wielkie wow

co tam się dzieje, w ogóle. Tu chodzą, to wszystko opowiadać tych wszystkich, co oni chodzą. To nie było tak, że widzisz puste, nie wiem, ulice i potem cię, ci przeciwnicy doczytują. Wychodziłeś, patrzyłeś z tej góry i ty widziałeś każdego jednego z nich, którego mogłeś zobaczyć. Do tego jeszcze. Te

O, to jest dobre pytanie Mhm

Ale wiesz dlaczego tak jest? Ja się o tym dowiedziałem grając w Tales of Zestiria. Właśnie, żeby to mniej wykorzystywało zasobów systemowych. Znaczy ja testowałem oba tryby. <grym>

Albo po prostu nigdy nie walczyłeś na aż taką odległość. No, no, to ty i tak musiałeś w miarę blisko podejść, tak? A Daniel teraz mówi o takim typowym snajpieniu, gdzie łożysz do kolesia z nie wiadomo z jakiej odległości, że musisz specjalnie wycelować na niego. Liczyłem.

Mhm, mm mhm. <laughs>

czy to jest taka pierwsza próba właśnie ja obstawiam, że jeżeli kiedykolwiek miałby wyjść no o2 to oni to jakoś bardziej dopieszczą nawet jeżeli zrobię na tym samym silniku

Nie ma niczego, czego Day One Patch by nie poprawił. <głos> znaczy... Nie, nie nazwam tego generyczną. Poczekajcie. Ej, ale wy mówicie o generycznej fabule, ale spójrzcie, że Soulsy też na początku niby były uznawane za generyczne. Tak?

Gracze.

chodzi ci o lor świata o lord tego uniwersum Nio. No, ale mega spoko 7 8 na 10

Tak. <śmienicza> <śmienicza> Nie mam bladego pojęcia jak kto to robił wcześniej, ale teraz jak to robi Team Ninja.

Nie, <śmiech> <śmiech> niestety nie

w ogóle mi umknęło, że on był jakoś przedstawiany. Dla mnie, jak ja zagram? Yy, dobra.

Prawdopodobnie będzie chodziło o to, że to jest syn Japonki i generała, który otworzył właśnie granicę Japonii na handel z Ameryką i z całym światem. Jak on miał? No dobra, zapomniałem jak on miał, ale to mogło być, że tak. No bo w sumie to by miał sens, czemu on schodzi z takiego statku.

<śmiech> Przygotowaliśmy się, nie ma co. <śmiech> <śmiech>

Przepraszam, że ci przerwę. William Adams. Tak się nazywa główny bohater, na znaczy ten, tak się nazywa postać, na której był właśnie wzorowany główny bohater, który był po prostu Anglikiem, kiedy chciał wró wrócić do Danii, to nie mógł, więc musiał niestety przycumować przy granicy Japonii. Znaczy do wysp japońskich.

Samuraj, Sakę, Honda, Toyota, Sony, Katana. Nie, nie, to w późniejszych poziomach, nie zradzajmy za dużo.

Godzilla, to w takim razie czekam na godzille, nie. <głosy> <głosy>

Czyli najprościej mówiąc, to jest tak, jakby na przykład nie wiem, Disney przyszedł do studia Ghibli i powiedział Dobra, zróbcie mi film o feudalnej Japonii. <grywka>

ale powiem wam, że, że setting to będzie główna zaleta i główna wada tej gry z jednego prostego powodu jeżeli ktoś siedzi w grach japońskich, w kulturze japońskiej, lubi to to dla niego ten setting to będzie wow, jestem kupiony ale jeżeli na przykład ktoś siedzi w, nie wiem, w europejskim fantasy, w amerykańskim fantasy i wiecie, że bardziej podobny do średniowiecza, tylko ze smokami i orkami i tak dalej, i on zobaczy właśnie o czyli tą japońską wersję tego wszystkiego

on powie, e, e, to nie dla mnie, dzięki, nara. I ja tego nie biorę. 12 no. na 10 dla mango zjebów, cała reszta 6 na 10. No. Na pewno jest trudniejsza niż soulsy, z jednego prostego powodu. W soulsach... Mo

No ale spójrz też na to tak, że w Soulsach mogłeś się po prostu przelewelować, jak Ci nie szło. I wtedy szedłeś sobie przez tych wszystkich przeciwników, nawet się nie broniłeś ani nic, no bo oni Ci gówno robili. A w Nio czegoś takiego nie ma. Tutaj nawet najprostszy wieśniak z wieśniaków, nie wiem, z pokolenia na pokolenie, możecie ściągnąć na jeden dobry strzał, jeżeli się nie obronisz albo nie zrobisz unik. Co jest też... No ale...

Proszę Cię, jak, jak grałem w pierwszą alfę, to, to było tak, że nawet jak miałem tą najlepszą zbroję z tego demona na górce, to jeżeli na przykład dwóch wieśniaków mnie napadło i mi zeszła z... No dobra, z tych co ja miałem. No. <ścoughs>

No fakt, no bo w sumie w Bloodborne też, była tylko, nie wiem, może jedna tarcza? Jeszcze to była tarcza drewniana, która praktycznie nic nie dawała. Chodzi o... Tak? A to nie miałem DLC, więc ja grałem tylko podstawkę.

W alfie nie było parowania? Było. Riposty nie było tylko. Było. Miałem ten skill, było. Tak, trzeba było go wykupić na scrollu. Trzeba w odpowiednim momencie nacisnąć blok i potem zamiast ataku trzeba było zrobić unik. I wtedy on z automatu robił tak, że się obkręcał dookoła takim młynkiem

stawał za typem, tylko że nie stał plecami w plecy, tylko po prostu stał już ostrzem do typa pleców i mogłeś go ciąć, jak ci, ten, jak ci się podobało. A to, to ci nie powiem, ja wykupowałem tam wszystko. Tam chyba był jeden. Jeden był na pewno, tego riposty mówię ci, że nie pamiętam, ale to wyskakiwanie za plecy to było na 100%.

I teraz pytanie, czy to dużo, czy to mało, no bo w Soulsach, tak jak już wspominaliśmy wiele razy, tam było tego od zarąbania, a tutaj na przykład mamy katanę, która różni się między sobą tylko statystykami.

Chyba coś mi ominęło <śmiech> Chyba nie czytałem tutoriali, no bo nie wiem o co chodzi Chodzi wam o to idealne wymierzenie ataków, czy o co?

Nie ma problemu, że

Mm -hmm. i gra tego nie wybacza bo tak jak w souls po prostu nie wiem truchtałeś zamiast biegać normalnie tak tutaj pozać.

Tak, tutaj postać praktycznie staje, zaczyna zipać i ty dostajesz w tym momencie pięć kost w plecy.

ale to może być dobry patent teraz jak stworzymy nowe postacie albo coś to będziemy ładować tylko w stamina, bo po co nam reszta mhm. no no no

Żygowrotek. No właśnie ja to pamiętam z pierwszej alfy, kiedy właśnie zabiłem tego już wspominanego setki tysięcy razy zwykłego przeciwnika, który był bosem w tym domku na górze i dostałem od niego ten topór

to potem nieważne czy z, nie wiem, walczyłem z czterema, z pięcioma czy z jednym typem, oni wszyscy padali, bo to miało taki zasięg, takich kosiło, że oni nie mieli w ogóle prawa tego przeżyć.

Jest.

Hmm, <laughs> hmm.

Ale, ale zapomniałeś dodać, że po każdej śmierci tracimy takiego właśnie Guardian Spirit i musimy się po niego cofnąć.

Dobra panowie, ja mam do was jeszcze dwa pytania. Pierwsze co? Wspominaliście o kocie, więc pytanie proste, co was kupiło w tej grze? <grym> Powiedzcie mi w ogóle co to jest za kot, bo ja nie mam, nie mam jak zagrać w tą betę, no bo niestety net mi na to nie pozwala. Co to za kot? Co nie jest zegarkiem czy co?

No jej, jaki kraj, taki zegarek.

Ja. I on tak pewnie całkowicie serio to tak wyciąga, nie? idzie. Ja. Dobra.

Comic relief.

No dobra, a propos przyjaciół i wrogów. Powiedzieliście, że kod was kupił, a na przykład PVP was nie kupiło, nie patrzycie w ogóle w stronę tej opcji.

Na razie, z tego co mi wiadomo, to nic nie mówili. Jest tylko to, co było w Alfie i w Becie, czyli takie właśnie z awatarami. I jest co tak. Który właśnie widzicie w tle. Tak. Chyba, że macie wersję mp3. Tak. Chyba, że znowu miesiąc będziemy czekać, aż Net odżyje. I nagramy kolejne odcinki, zanim w ogóle wypuścimy pierwszy.

Czyli zerowy, czyli niekanoniczny, czyli coś tam. <grych> Czy... <grych> tak. <grych> Jesteśmy, <grych> Jesteśmy jak Blizzard, Wydamy, kiedy wydamy. No trzeba po prostu czekać. No dobra, mieliśmy opowiedziany P PVP, mieliśmy opowiedzianego kota, mieliśmy właśnie. Wspomnieliście o Kopie. Powiedzcie mi coś o Kopie. Co Czy to jest taki typowy easy mode, jak w Soulsach, że po prostu wpada dwóch, trzech, czterech typa

idzie i po prostu dziesionuje bossa jak, nie wiem, w łódzkiej bramie? Czy coś się po prostu zmienia? Czy na przykład, nie wiem, jest więcej przeciwników, czy ich zachowanie się zmienia, czy ich typ się zmienia, czy boss ma nagle więcej życia, więcej obrażeń? Jak to działa?

No to do, chodził. To się chwali. No, my nie mogliśmy dojść, no. <grych>

Nie byłeś

No dobra, ale jak na przykład byś mnie przyzwał do pomocy, wszystko ładnie, pięknie, idziemy, ubijamy bossa i co? I ja po prostu znikam, czy mogę po prostu, czy idę po, z tobą dalej? Mhm. Czaję, czaję.

To grubo.

No dobra, też jedno pytanie odnośnie koopa, jak już tak mówicie.

No dobra, to miałem zadać jeszcze jedno pytanie, ale zapomniałem co to było. A nie, dobra, już pamiętam. Odnośnie tego Koopa. Czy są tutaj ograniczenia podobne jak do Soulsów, że nagle na przykład ilość życia ci spada po tym jak to jesteś przyzwany, ilość staminy ci spada do jakiegoś tam poziomu, aż jesteś przyzwany? Czy na przykład jeżeli wejdę do kogoś, na przykład mając 100 tysięcy,

Или много

Czyli mogę po prostu wpaść, mając 100 tysięcy potionów i iść katować z tobą przeciwników yy, w Tak A to nie, to dalej to jest to samo

10 poziomów plus ile, ileś tam procent. No dobra, macie jeszcze coś do powiedzenia, zanim przejdziemy do ostatniego tematu, czyli kącika teoretyka.

Zażalenia na końcu, tak, po teoretykach, bo to w sumie można być w tym samym dziale. Czyli w skrócie na co, na co czekamy w nowej wersji, czyli w nowej, w pełnej wersji gry, ewentualnie czego nie chcielibyśmy zobaczyć w pełnej wersji gry. Kto zaczyna? <gry>

Hm hm

Fabuła po prostu na ciebie nie czeka.

Tak. Bo to trzeba jeszcze spełnić odpowiednie wymagania, typu musisz pogadać z tym, mieć tego, tego, żeby oni tam pogadali ze sobą. Tak.

Danielu, ale ty lubiłeś, lubiłeś Way of the Samurai, tak?

No. <coughs> tak. <coughs> Bloodborne. Tak. <coughs>

Tak, bo to. trzeba było się cofnąć na jakiś cmentarz, pomóc jej, potem pogadać z nią gdzieś tam w Nexusie, jej pomóc przy Bosie i wtedy jak ona to wszystko przeżyła, to tam może się, sta, może się stało, że akurat nie ciebie będzie atakowała.

Znaczy, wiesz, to się da łatwo załatwić, to bez problemów. Wystarczy, że powiedzą, że w pewnym momencie na przykład świat ludzi zaczął się przenikać ze światem demonów, tak bardziej bardziej, i to wymusza na tym całym świecie zmiany. I na przykład nagle, nie wiem, idziesz, masz środek lata, idziesz do lokacji obok, masz środek zimy, jakieś tam jesień, wiosna, a tu nagle budynki w ogóle feudalne Japonii są jakieś przemieszane z jakimiś, nie wiem, statkami, bo te statki są gdzieś w środku miasta,

który jest na przykład wymieszany, nie wiem, tak jak mówiłem przed chwilą, ze statkami, bo nie wiadomo skąd nagle któreś piętro to jest cały statek, bo jakoś wleciał albo jest rozwalone

Tak, ale z datami ja bym raczej uważał, bo jeżeli by zrobili taki myk, typu jesteśmy w wiosce rybackiej, jest rok, nie wiem, 2000, jesteśmy w, nie wiem, w wiosce gdzieś w centrum miasta, w centrum Japonii i nagle jest rok 2041. To by musiało też wymuszać zmiany na naszej postaci, nie?

Kłazie otwarty świat po prostu otrzymaliśmy.

Tak. Jeszcze ja się za chwilę popastwię nad tym, ale zgadzam się, że obiecująco. To teraz ja się trochę popastwię nad tym kątem teoretyka, kącikiem teoretyka. I powiem wam tak. Pierwsze co, to jak już mówiliście o fabule,

tem bym właśnie chco, chciał coś pomiędzy, nie wiem, Wiedźminem a Soulsami. Że jakaś część jest mi mówiona wprost, że po co idę i jak idę i do kogo idę, ale żeby jednak ta większa część tej fabuły była ukryta jak w solsach, Że muszę tu z, z, złączyć to z tym, tu przeczytać jakąś notkę, tu zobaczyć coś tam, użyć jakiejś rzeczy przy jakimś bosie, żeby dowiedzieć się, czy ten boss to jest naprawdę jakiś tam, nie wiem, zamieniony ojciec, jakieś tam córki, tak?

Uh -huh. Uh -huh. Wyznawców atomu.

Takie super to by były side questy, tak naprawdę. Idziesz w stronę do jakiegoś tam bossa, tutaj odkrywasz właśnie zwłoki, idziesz za tymi wskazówkami z tych zwłok coraz dalej, coraz dalej. Odkrywać się kolejna jakaś tam, nie wiem, gałązka tej fabuły, która uzupełnia to, co właśnie robisz, i tego też właśnie oczekuję. Oczekuję, znaczy nie oczekuję poziomów trudności. Tego ma nie być. Ja po prostu, jeżeli zobaczę, że w Nio będzie poziom easy, very easy, hard, jakieś inne do wyboru,

no to ja się po prostu obrażę, bo ja chcę mieć tutaj rozgrywkę rodem z Soulsów. Idę, mam z góry narzucony jakiś poziom i ja mam sobie zacząć tam radzić Przechodzę na przykład potem, o, druga rzecz Przechodzę do New Game Plus, jeszcze wyższy poziom i ja mam sobie radzić Ja tego oczekuję, nie chcę żeby był jakikolwiek wybór między poziomami trudności To co jeszcze chciałem zobaczyć w tej grze to różnorodni przeciwnicy Bo jak do tej pory wszystko jest takie strasznie przyziemne Przynajmniej z tego co ja miałem w ogóle okazję zobaczyć, tak?

Mamy wieśniaków, mamy demony, mamy większe demony, tak? bosów ale to wszystko jest przyziemno. To wszystko chodzi na dwóch, czterech łapach. Jest wolne albo trochę szybsze. A ja bym chciał... Na mhm.

Dobra, ale to jest ta dalej tak bardzo przyziemne, tak, że to coś jest na ziemi, a ja bym chciał zobaczyć to jak, nie wiem, w to Castle Wolfenstein, Tłukę po prostu nazistów, tłukę po prostu, nie wiem, zombie, ale nagle wchodzę do jakiegoś kościoła, patrzę, a tu jakaś babka w lateksie mi zasuwa po ścianach, tu robi akrobację, ja bym coś takiego chciał zobaczyć, tak, wymagających przeciwników, którzy są szybsi ode mnie, którzy potrafią mi zrobić tak szybko kuku, że ja się nawet nie zdążę obrócić, coś w tym stylu, bym chciał jeszcze zobaczyć.

zależy. Pamiętaj, że Solsy ludzie przechodzili w 38 minut.

Ja bym tak, z, z chęcią bym zobaczył, żeby podstawowe przejście gry zajęło właśnie tak od 20 do 30 godzin. I żebyśmy przez to, no nie, no ja podstawowe przejście gry w Souls'ach trójce zajęło mi około 112 godzin, więc nie tak jak w Souls'y, no. No to nie, Midimony pierwszy raz zajęły jakieś 70, Darki około...

60%. No, ja bym chciał, żeby na przykład podczas tego pierwszego przejścia, tego, gdzie liżemy tylko fabułę, żeby nam gra sama w sobie pokazała tylko jakieś, nie wiem, 40% zawartości, 50%, żebym, żebym ja miał powód, żeby wrócić do tej gry znowu, nawet jeżeli nie będzie New Game Plus, to żeby, nie wiem, załadować save'a, albo stworzyć nową postać i odkrywać dodatkowe lokacje, o których na przykład wcześniej nie miałem w ogóle pojęcia

Odkrywać nowych bossów, nowe, nie wiem, ukryte Guardian Spirit.

I to, co jeszcze chciałem powiedzieć, <laughs> znowu zapomniałem, skleroza nie boli. No jak w RPGach, tak, rzadkie, nierzadkie, pospolite, legendarne.

Przecudne. Zjawisko zjawiskowa katana miotająca piorunami. Fantastyczna. Tak. O, widzisz, też mnie skleroza dopada.

Mogliby w ogóle zrobić takiego bossa, gdzie, żeby do niego dojść trzeba zabić na przykład, nie wiem, czterech samurajów, ale ci samurajowie to są gracze, którzy zostali przyzwani do twojego świata. To by była rzeźnia. Fallen Monk on się chyba nazywa, jakoś tak. Tak, ale właśnie o to mi chodzi. Że, no i wyobraź sobie, że trafiasz na mnie albo na tego, na Piotra i nie dajemy ci przejść bossa i, i, i, i wysyłasz nam martwe ryby do domu w ogóle, głowy konia i,

Zaluguj się do PSN, to jesteś martwy. Dobra, panowie, bo wiem, że Piotr musi już niedługo kończyć, więc szybkie, szybkie zakończenie. Czy jesteśmy na tak dla Nio? Danielu? Ja też, więc trzy razy tak foka polecenia, nie wiem, pięć kuldanów na pięć, pan poleca. I co nam zostało? Zostało nam się tylko pożegnać, tak naprawdę. Wrócić do grania, odkrywania tych wszystkich sekretów.

Dziękuję Wam, że przyszliście tutaj do mnie do naszego magicznego zjawiskowego studia, który jest bardzo rzadki i w ogóle. Mm. <laughs> Dziękuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie. Moim Państwa. Go... O, tre... Na pewno się usłyszymy jeszcze nie raz. Moim Państwa gościem był Daniel Czarnecki. Piotr Ziental. A ja mam na imię Jacek Kaleta i do zobaczenia w przyszłości. Mam nadzieję, że ten filmik trafi wcześniej niż Tokiden

o którym mówiliśmy poprzednio no i w sumie cześć, na razie